Zewnętrznym wyrazem psucia się stosunków pomiędzy małżonkami były dwa wydarzenia, z których pierwsze nastąpiło jeszcze przed narodzinami Królewicza. Chodziło o nominację marszałka dworu królowej. Zachęcany przez Kazanowskiego, realizując swą politykę, król mianował na to stanowisko niechętnego żonie wojewodę sierackiego Kaspra Denhoffa, motywując to jego dobrą znajomością niemieckiego. Wojewoda, szlachcic inflacki, słabo mówił po polsku. Cecylia Renata płakała, mdlała, powoływała się na swe cesarskie pochodzenie i prawo do decydowania o swym dworze. Mąż jednak pozostał nieugięty i królowa musiała tolerować w swym najbliższym otoczeniu przedstawiciela wrogiej jej koterii. Ze względu na zupełnie wyjątkową gwałtowność reakcji zazwyczaj łagodnej monarchini, można sądzić, że decyzja małżonka dotknęła ją bardzo boleśnie. W następnym roku Władysław odesłał do Wiednia ulubienicę królowej pannę von Ekelin, motywując to rzekomym rozsiewaniem przez dworkę nieprawdziwych pogłosek o pożyciu monarszej pary. Nierzeczliwy stosunek męża Cecylia Renata musiała tym ostrzej odczuwać, że właśnie wówczas zmarł oddany jej prymas Jan Lipski, a kanclerz monarchini Mikołaj Gniewosz, któremu załatwiła w czerwcu 1641 roku biskupstwo włocławskie, od tego czasu znacznie mniej przebywał na dworze. W dodatku sama królowa zraziła sobie innego dotąd oddanego sprzymierzeńca, kanclerza wielkiego litewskiego Albrychta Stanisława Radziwiła. Dzierżawił on u niej bardzo tanio jakieś włości. Gospodarna monarchini podniosła mu więc opłatę, czym przekształciła butnego magnata w osobę niechętną dworowi. Książę na ołyce powiedział później w oczy Władysławowi, że występując przeciw jego zarządzeniom, Chciał jawnie pokazać, że mogłem i mogę jeszcze szkodzić. W tym okresie królowa ponownie zaszła w ciążę i 6 stycznia 1642 roku urodziła w Warszawie córkę nazwaną Marią Anną Izabelą, która zmarła na skutek epilepsji już 7 lutego. Cichy pogrzeb królewny odbył się w Krakowie. W październiku 1641 roku mieszkańcy Warszawy byli świadkami hołdu pruskiego, o którym jeszcze wówczas nie wiedziano, że jest ostatnim w dziejach. Młody, 21-letni książę pruski, Fryderyk Wilhelm, znany w historii jako Wielki Elektor, przybył do stolicy 5 października. Władysław IV z Janem Kazimierzem wyjechali mu na spotkanie przed bramy miejskie. Lennik na ich widok zsiadł z konia. W dwa dni później odbył się hołd na placu zamkowym. Król otoczony przez 20 senatorów zajął miejsce na tronie. Fryderyk Wilhelm zbliżył się, ukląkł i powtarzał za kanclerzem po łacinie — Albrecht, Stanisław Radziwiłł zapisał, że z dobrym akcentem — słowa przysięgi. Cecylia Renata przyglądała się uroczystości z okien zamku. Później przyjęła księcia pruskiego, a wieczorem wzięła udział w wielogodzinnym bankiecie, siedząc przy głównym stole z mężem, szwagrami, szwagierką i Fryderykiem Wilhelmem. W związku z ostatnim hołdem pruskim wystawiono operę Eneasz — Wkrótce potem nastąpiło inne uroczyste wydarzenie. Nawiązywało ono do faktu, który zaistniał nieco wcześniej. W okresie zawierania małżeństwa Władysław IV postanowił ustanowić pierwszy polski order i odpowiadającą mu kawalerię. Było to konieczne, gdyż Wazowie dotąd nie mogli odwzajemniać się innym monarchom za przyznawanie im analogicznych odznaczeń. Jednocześnie chciano tym posunięciem wzmocnić autorytet korony w społeczeństwie. W tym celu dekorowani mieli przyjąć obowiązek okazywania w pewnych sytuacjach pomocy monarsze jako wielkiemu mistrzowi. Żeby uczynić akcję popularną, nadano jej charakter religijny i order miał się nazywać Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Teza o Niepokalanym Poczęciu nie była wówczas dogmatem, ale właśnie zyskiwała coraz więcej zwolenników. Jednak Władysław przeliczył się w swoich zamiarach, gdyż kiedy w lipcu 1637 roku wieści o planach dworu zaczęły się rozchodzić, to obawy przed wzmocnieniem władzy królewskiej okazały się silniejsze niż chęć nowej formy uczczenia Matki Boskiej. Na pierwszych członków kawalerii monarcha zaprosił m.in. Jana Kazimierza, dwóch radziwiłów, dwóch zapiechów i hetmana koniec Polskiego. Jednak pod wpływem nastrojów część magnatów odmówiła przyjęcia zaszczytu. Szalenie powodzeń dopełnił Jan Kazimierz, który, mszcząc się na bracie za uniemożliwieniem poślubienia. panny Gulen również podobnie postąpił. W rezultacie król najpierw odłożył zamiar ustanowienia orderu, a później zupełnie zrezygnował ze swojego projektu. Religijny aspekt pomysłu podjęli jednak jezuici. Założyli oni mianowicie Sodalitatem Marianum Immaculate Concepcionis BVM na nowy rok 1642 roku w Warszawie, w kościele ich zgromadzenia, odbyło się uroczyste nabożeństwo, w czasie którego spowiednik Cecylii Renaty, ojciec Jerzy Schoenfeld, wyjaśnił cele organizacji. Na członka sodalicji mariańskiej jako pierwszy wpisał się i ślubował Władysław IV, następnie królowa, a po nich kulewicz Jan Kazimierz i Karol Ferdynand, królewna Anna Katarzyna Konstancja, prymas Łubieński oraz wielu biskupów i świeckich senatorów. Dużym oparciem monarchini była jej szwagierka. Ulubienica króla Anna Katarzyna Konstancja zawsze starała się wpływać na brata, aby był milszy dla żony. Tym bardziej boleśnie Cecylia Renata musiała odczuwać małżeństwo oddanej sobie dziewczyny, dla której stale poszukiwano małżonka gotowego zadowolić się niewielkim posagiem. Najpierw chciano ją wydać za arcyksięcia Karola, a później za elektora brandenburskiego i księcia pruskiego, Fryderyka Wilhelma, wielkiego elektora. Swoimi ograniczonymi dochodami królewna dobrze gospodarowała i nawet udzielała bratu pożyczek. W Polsce była popularna. Po wcześniejszych niepowodzeniach wyswatano ją wreszcie z Filipem Wilhelmem, księciem nojburskim o 4 lata od niej starszym. Narzeczony przyjechał do Warszawy 27 lutego 1642 roku. Zaręczyny nastąpiły 16 marca, a ślub 8 czerwca. Uroczyste wesele trwało 8 dni, w czasie których odbyło się m.in. przedstawienie teatralne, a pan młody wyprawił bankiet z udziałem wyłącznie mężczyzn. 16 czerwca Jan Kazimierz zaprosił wszystkich gości do swego pałacu w Nieporęcie, gdzie podejmował ich przez trzy doby. 30 czerwca młodzi wyjechali do Nadrenii, udając się przez Węgry w celu ominięcia plądrujących Niemcy wojsk szwedzkich. Para królewska odprowadziła ich do Krakowa. Na Wawelu zatrzymano się kilka dni. Pożegnanie nastąpiło na Kazimierzowskim Rynku. Jan Kazimierz natomiast towarzyszył siostrze aż do Neuburga. Królewna wywiozła posak na pięćdziesięciu wozach, a Władysław podarował jej także cenną relikwię, część czaszki świętego Stanisława Kostki. Pozostałą część otrzymali jezuici krakowscy. Wkrótce Jan Kazimierz ponownie miał przysporzyć kłopotu Władysławowi IV. Po swoim uwięzieniu we Francji Kulewicz powrócił do Warszawy w czerwcu 1640 roku i odtąd najczęściej zamieszkiwał w Nieporęcie. Będąc zawsze głęboko pobożny, dość niezrównoważony i cierpiący nad brakiem określonej pozycji społecznej, przyrodni brat powziął zamiar zostania jezuitą i w lutym 1641 roku poufnie zawiadomił władze zgromadzenia o swoim projekcie. Jednak Władysław IV, ostrożnie badany przez swego spowiednika, stanowczo odmówił zgody. Do tajemnicy dopuszczono Cecylię Renatę, sądząc, że może ona potrafi przekonać małżonka, co naturalnie przerastało jej możliwości. Wobec oporów brata Jan Kazimierz w czerwcu 1643 roku wyjechał do Rzymu. Po drodze już we Włoszech 23 września wstąpił do nowicjatu i w tym charakterze 2 października zjawił się w Wiecznym Mieście. Król otrzymał wiadomość o tym wydarzeniu w czasie łowów. Wywołała ona tak wielkie jego oburzenie, że kazał wszystkim jezuitom opuścić dwór. Dezaprobata monarchy pochodziła stąd, że ponieważ jego własny syn był wątły, to brat miał zapewnić ciągłość dynastii. 4 listopada Władysław podyktował po włosku sekretarzowi gorzki list do Jana Kazimierza, a sam własnoręcznie dopisał parę słów po polsku. Przypominał mu o następstwie tronu, wyrażał nadzieję, że decyzja nie jest ostateczna oraz powiadamiał, że załatwił mu miejsce w senacie. W podobnym duchu kazał też napisać Cecylii Renacie. Jednak królewicz trwał nadal w swym postanowieniu. Znacznie spokojniej zachowywał się młodszy z przyrodnich braci Władysława IV. Karol Ferdynand pomimo braku święceń od 12 roku życia był biskupem wrocławskim. Ponieważ w wyniku działań wojennych dochody z tej diecezji bardzo zmalały, król nadał mu w Polsce dwa opactwa, a w roku 1640 biskupstwo płockie, co wzbudziło opory i kanoników wrocławskich, i senatorów polskich. Władysław wystarał się jednak o zgodę papieża i sejmu. Nieco ograniczony Karol Ferdynand był wprawdzie wzorowym dostojnikiem kościelnym, niemniej dzięki swej dumie nie cieszył się popularnością. Nie interesował się polityką i nie sprawiał bratu żadnych kłopotów. Od 21 listopada 1643 roku król z żoną i synem przebywał w Wilnie. Po drodze do stolicy Wielkiego Księstwa zatrzymał się w Różannie u Kazimierza Lwasa Piechy, który okazywał Cecylii Renacie specjalny szacunek. Władysław wesoło się zabawiał i podpity nadał kryształowemu kielichowi przywilej, że specjalnie ma być przechowywany i wynoszony. Na odjezdnym gospodarz obdarzył i królewską parę i jej otoczenie hojnymi darami. Cecylia Renata była wówczas ponownie w ciąży, a musiała ją źle znosić, skoro przeprowadziła z Osolińskim rozmowę, co stanie się z królewiczem Zygmuntem Kazimierzem w razie jej śmierci. 24 marca 1644 roku w Wilnie urodziła nieżywą córkę. Według słów królewskiego medyka, królewniczka snadź już od kilku dni umarłą była... Ciałko miejscami nadpsowane, główka spłaszczona. Sama królowa w godzin trzy na świtaniu po tym nieszczęsnym porodzeniu z wielkim nabożeństwem Panu Boga ducha oddała. Przyłożył umierającej monarchini czuwali jezuici. Władysław IV, jak się zdaje szczerze, żałował swojej żony, niekochanej, nieładnej, ale nie głupiej, łagodnej, taktownej, ustępliwej i zupełnie zdominowanej, choć nie pozbawionej pewnych ambicji politycznych. Zwłoki jej zawiózł przez Warszawę i Częstochowę do Krakowa. Z Wilna pochód pogrzebowy wyruszył w dzień dżdżysty. W całym kraju odbywały się nabożeństwa żałobne. Biskup krakowski Piotr Gębicki wyjechał do Częstochowy na spotkanie konduktu. W Krakowie trumnę złożono początkowo w pałacu Montelupich na Kleparzu, w czarno obitej komnacie, w której stale przy trzech ołtarzach odprawiano nabożeństwa. 20 czerwca odbył się właściwy pogrzeb z udziałem kleru, bractw, cechów i tłumów ludności. Trumnę królowej, ozdobioną koronami Polski i Szwecji, wieziono na wozie okrytym czerwonym złodogłowiem. Władysława IV niesiono na krześle. Towarzyszył mu czteroletni osierocony królewicz Zygmunt Kazimierz. Cecylię Renatę pochowano na Wawelu. Ukazało się kilka panegiryków poświęconych temu wydarzeniu. Jezuity ojca Kojałowicza... Prime Lacrime, pierwsze łzy nad śmiercią najjaśniejszej królowej wylane i profesora Akademii Krakowskiej Lipickiego, owoc obcięty w kwiecie, gdyż kulowa miała w chwili zgonu 33 lata. Ludwika Maria Gonzaga, żona Władysława IV i Jana Kazimierza. W połowie XVI wieku Ludwik Gonzaga, młodszy syn księcia Mantui i Fryderyka, Przeniósł się z Włoch do Francji, gdzie zostały mu przekazane rodzinne dobra odziedziczone po babce Annie d'Alençon. W nowej ojczyźnie Przybysz szybko się adaptował, doszedł do najwyższych godności i poślubił bogatą dziedziczkę księstw Nevers i Retel. Karol, syn z tego małżeństwa, nie czuł się już Włochem, a kiedy on z kolei ożenił się z księżniczką Katarzyną de Guise, to ich potomstwo było stuprocentowymi Francuzami. Ojciec przyszłej królowej Polski, Karol Gonzaga, zwany również księciem Never, żył w pewnym stopniu w świecie złudzeń. Jego babka po mieczu, Małgorzata Paleolog, była ostatnim potomkiem cesarskiej rodziny bizantyjskiej. Gonzaga uważał się więc za dziedzica Konstantynopola i zgłaszał swoje pretensje do ziem nad Bosforem, pragnąc w celu ich odzyskania zorganizować antyturecką krucjatę. Poszukując m.in. sprzymierzeńców w latach 1601-1606, Wybrał się w podróż po Europie, odwiedzając także Polskę, gdzie był na audiencji u króla Zygmunta III w Łobzowie. Stamtąd udał się na Węgry, wziął udział w walkach z Turkami i został ranny pod Budą. W chwili wyruszenia w podróż Karol był już od dwóch lat żonaty. Małżonka jego, Katarzyna, pochodziła z rodziny de Giz, bocznej gałęzi dynastii panującej w Lotaryngii. Gwizjusze słynęli z niesłychanej odwagi, siły charakteru i ogromnych ambicji. Córką jednej z księżniczek de Gis była słynna królowa Maria Stuart. Katarzyna Gonzaga cechowała się podobnym męstwem jak cała rodzina. Poza tym odznaczała się pięknością i skłonnością do umartwień. Uroda jej zwróciła w swoim czasie uwagę kochliwego króla Henryka IV, a nie wszyscy wiedzieli, że księżna biczowała się oraz że pod wspaniałymi sukniami nosiła kłujące łańcuchy. Karol Gonzaga i Katarzyna de Gis mieli sześcioro dzieci — Najpierw dwóch synów, Franciszka i Karola, potem, 18 sierpnia 1611 roku, rodziła się Maria, która w przyszłości jako królowa Polski przybrała imię Ludwika Maria. Po niej ujrzeli światłodzienne Ferdynand, Anna w 1616 roku oraz Benedykta. Dwie młodsze księżniczki od kolebki przeznaczono na zakonnicę i już w dzieciństwie pozamykano w klasztorach. Poza względami religijnymi zdecydowała o tym ogromna pycha rodziców, pragnących zapewnić najstarszej córce jakiś wspaniały, może królewski mariaż. Małżeństwo takie stawało się bardziej prawdopodobne, gdy całą sumę, jaką rodzina mogła przeznaczyć na posagi, przydzielono Marii, a jej siostry wychowano na mniszki. Wyrazem wielkich ambicji odnośnie do tej właśnie córki był również fakt, że na rodziców chrzestnych przyszłej królowej Polski, chrzest odbył się 11 września 1611 roku, Wybrano Ludwika XIII i Marię Medici, których reprezentowali Henryk Lotaryński i Katarzyna de Longueville. Maria Gonzaga wychowywała się częściowo w renesansowym zamku w Nevers, a częściowo w Pałacu Paryskim. Podobno stale marzyła o koronie. Wiadomo, że będąc chorowitą, w dzieciństwie przebywała na kuracji za granicą wód w Spa. Jako kilkuletnia przeżyła Rokosz książąt, w którym wzięły udział pierwsze rody Francji – Condé, de Guise, Vendôme i Gonzaga. Walki trwały stosunkowo krótko, ale matka przyszłej polskiej monarchii nie zdążyła okazać wielką odwagę gwizjuszów. Wieloletnim następstwem Rokoszu była niechęć regentki Marii Medici, przeciw której bunt był skierowany do Karola księcia Nevers i całej jego rodziny. Wkrótce jednak zawarto pokój i powrócono do normalnego trybu życia. W 1618 roku po balu w Luwrze Katarzyna Gonzaga przeziębiła się i zmarła. Dziećmi zaczęła się wówczas opiekować siostra ich ojca, Katarzyna księżna de Longville. Najbliższe lata były okresem kształcenia się księżniczki. Nabywana przez nią wiedza pochodziła z trzech źródeł. Pierwszym były guwernantki, od których wymagano przede wszystkim uczenia dobrych manier. Jedna z nich, pani de Breibo Została damą honorową Marii, gdy ta dorosła, a dziewczynka musiała być do niej przywiązana, skoro wyjeżdżając po latach do Polski zabrała ze sobą jej małą siostrzenicę, późniejszą Marysieńkę Sobieską. Drugim źródłem wiedzy byli nauczyciele młodych książąt Gonzagów. W przeciwieństwie bowiem do edukacji dziewcząt, edukację chłopców traktowano wówczas względnie poważnie i wśród arystokratek francuskich dużo bardziej były wykształcone te, które miały braci rówieśników. Jeden z tych wychowawców napisał o Marii, że jest nie tylko ładna, ale także zdolna. Trzecim źródłem wiedzy było życie towarzyskie. Wiele wiadomości, zwłaszcza z zakresu mitologii, literatury i historii, dzieci nabywały oglądając lub uczestnicząc w żywych obrazach, balach kostiumowych lub baletach. Na dworze gonzagów także układano specjalne sztuki, które Maria i jej bracia recytowali. W salonach ciotki de Longville Księżniczka często spotykała Marię de Jarre de Gournay, najbardziej wykształconą francuskę swoich czasów, autorkę traktatów moralnych. Uważa się, że edukacja przyszłej królowej Polski trwała do roku 1626, kiedy Maria ciężko zachorowała. Zaczęto wówczas plotkować, że na skutek przeprowadzonej kuracji stała się ona bezpłodna. W tym okresie Karol Gonzaga radykalnie zmienił swoje plany polityczne, i zamiast spadkiem bizantyjskim zainteresował się znacznie skromniejszą, ale jedynie realną sukcesją mantuańską. W księstwie Mantui i margrabiostwie Montferrat rządzili wówczas kolejno synowie jego brata stryjecznego. Najstarszy z nich, Franciszek, zmarł w 1612 roku, pozostawiając jedynie córkę Marię. W roku 1626 nastąpił zgon średniego bezdzietnego Ferdynanda, panującym został najmłodszy Wincenty II, także nie posiadający potomstwa. Jego legalnymi spadkobiercami byli już francuscy Gonzagowie. Jednak księstwo Mantui było bardzo bogate, a margrabiostwo Montferrat posiadało dwie twierdze najpotężniejsze w tej części Włoch. Dlatego też problem sukcesji po Wincentym był ważnym zagadnieniem międzynarodowym. Oba państewka leżały w sferze wpływów Habsburgów. Objęcie tronu książęcego przez francuską linię de Nevers Zmieniłoby układ sił we Włoszech, w związku z czym Madryt i Wiedeń zaczęły wysuwać trzecią, najmłodszą linię Gonzagów, której przedstawiciele od dawna w charakterze wicekrólów, generałów lub ministrów byli w służbie hiszpańskich względnie austriackich Habsburgów. Najstarszy brat przyszłej królowej Polski, Filip książę de Rotel, słynny z nieprzeciętnej urody, już wtedy nie żył. W związku z tym ojciec wysłał następnego, Karola, do Włoch, aby starał się poślubić Marię, osieroconą córkę księcia Franciszka, co młodemu człowiekowi rzeczywiście udało się dokonać. Niedługo potem, w grudniu 1627 roku, zmarł Wincenty II. Na wieść o tym, Denever ogłosił się księciem Mantui i wyruszył do Włoch wraz z trzecim synem Ferdynandem. Jednak cesarz odmówił mu inwestytury i wyznaczył administratora, który miał sprawować rządy w posiadłościach Gonzagów, aż do rozstrzygnięcia sporu o sukcesję. Przeciw Karolowi wystąpiła również Sabaudia, a wojska hiszpańskie zaczęły oblegać wierną mu twierdzę Casale. Zajęcie wojną domową z hugonotami Francuzi nie mogli początkowo okazać wydatnej pomocy swemu rodakowi. Dopiero kiedy Richelieu 28 października 1628 roku zdobył La Rochelle, zaczęto szykować się do walk we Włoszech. 26 grudnia 1628 roku, wbrew oporom, Marii Medici, Rada Królewska postanowiła czynnie poprzeć Denevera. 6 lutego 1629 roku Ludwik XIII wkroczył do Włoch. 14 marca zmusił Sabaudię do kapitulacji, a 16 marca spowodował wycofanie się Hiszpanów spod Kasale. W wyniku tej pomocy książę Karol objął rządy w całym odziedziczonym państwie. W tym czasie jego córka Maria pozostała jedynym członkiem rodziny przebywającym w Paryżu. Siostry jej od dawna znajdowały się w klasztorach, a bracia towarzyszyli ojcu we Włoszech. W związku z tym pałac paryski Gonzagów został zamknięty, a Maria zamieszkała w rezydencji ciotki w Hotel d'Alençon. Jako córka udzielnego księcia przybrała tytuł Mantuanka i zaczęła domagać się względów należnych członkom rodzin panujących. Wkrótce jednak spotkało ją jedno z największych niepowodzeń w życiu. W roku 1627, gdy miała lat 16, ołdowiał Gaston książę Orleański, noszący tytuł Monsieur, młodszy brat Ludwika XIII. Ponieważ król nie miał jeszcze wówczas dzieci, to Gaston był oficjalnym następcą tronu, co nadawało specjalnej wagi jego ponownemu małżeństwu. Maria Medici planowała ożenić młodszego syna z jedną ze swoich toskańskich bratanic. Sam Monsieur początkowo aprobował projekty matki, później jednak, bywając w Hotel de Lanson u księżnej de Longueville, pokochał księżniczkę mantuańską i postanowił ją poślubić. Perspektywa zostania bratową królewską, a w razie bezdzietnej śmierci Ludwika XIII nawet królową Francji, bardzo Marii schlebiała. Poza tym najprawdopodobniej odwzajemniała uczucia księcia Olańskiego, który choć tłożliwy, lekkomyślny i zdradziecki, to właśnie jego głównie miano na myśli, w znanym powiedzeniu o rodzinie Henryka IV, tak wielki król i tak złe dzieci. Był jednocześnie przystojny, inteligentny, dowcipny i wykształcony, a w dodatku miał dobry smak i uzdolnienia artystyczne. Wiadomo, że na cześć księżniczki mantuańskiej układał sonety. Dwór francuski stanowczo zabronił Gastonowi poślubienia Marii. Głównym powodem była obawa, że Mariasz ten scementuje jedność książąt krwi pozostających w opozycji w stosunku do centralistycznych dążeń korony, a dodatkowy stanowiła niechęć królowej matki do rodziny Gonzagów. Z bratem rozmówił się sam Ludwik XIII, po czym 4 marca 1628 roku donosił swemu ministrowi, że monsieur obiecał mu nie myśleć więcej o zakazanym małżeństwie. Niemniej Wbrew deklaracjom Gaston postanowił poślubić ukochaną w tajemnicy. W związku z tym wyjechała ona z Paryża do zamku Ciotki w Szampanii, skąd oficjalnie miała podążyć do Mantui, a w rzeczywistości spotkać się z księciem Oleańskim w celu zawarcia ślubu na prowincji. Pomimo konspiracji o planach tych dowiedziała się jednak medyceuszka. W marcu 1629 roku jej posłaniec na czele oddziału wojskowego przywiózł Marii i księżnej de Longville zaproszenie do Louvru skąd skierowano obie panie do twierdzy Vincennes. Wprawdzie traktowano je tam z honorami i odstąpiono nawet apartament królewski. Niemniej nie zmieniło to faktu, że zostały uwięzione. W odosobnieniu pozostawały jednak tylko kilka tygodni, gdyż Gaston ponownie obiecał bratu porzucić zamiary poślubienia mantuanki, po czym uciekł do lotaryngii i przestał się odzywać. W grudniu zmarła księżna de Longville i Maria została całkiem osamotniona pod luźną opieką życzliwej księżnej Condé. Jej ówczesną sytuację pani de Motville, jedna z oświeconych paryskich plotkarek, ujęła następująco. Skoro bohater traci swoje uczucie po pierwszej złej przygodzie, jaka go spotkała, trzeba wierzyć, że bohaterka nie jest temu rada i że cała historia nie może być ładna. Prawdopodobnie Maria zrezygnowała wówczas z nadziei zostania księżną orleańską. W dodatku Karol Gonzaga naciskał na córkę, aby nie psuła mu stosunków z dworem w okresie, kiedy pomoc francuska była dla niego niezbędna do utrzymania się przy władzy w Mantui. Na początku 1630 roku Gaston wrócił do Paryża, przy czym brat ściągnął go obietnicą zwiększenia dochodów bez żadnych ustępstw w sprawie małżeństwa. Plotki głosiły, że monsieur zdążył w tym okresie zainteresować się w Nosi księżniczką Małgorzatą Lotaryńską. Książę Orlański odwiedził jednak Marię, przyłożąc jej książkę w oprawie bogato zdobionej diamentami. Chociaż młodzi nie myśleli o tajnym ślubie, niemniej królowa matka znów poczuła się zaniepokojona, w związku z czym ponownie zaprosiła Marię, która tym razem miała jej towarzyszyć w podróży. Kiedy przejeżdżały koło klasztoru w Avenue, gdzie przebywały dwie młodsze mantuanki, medyceuszka siłą zamknęła tam także ich najstarszą siostrę. Zachowanie się przyszłej królowej Polski w tym okresie nie jest jasne. Pomimo, że Ludwik XIII wkrótce uwięził własną matkę, która w lipcu 1631 roku opuściła nastawę stałe Francję, to jednak Maria przebywała wśród zakonnic pełne trzy lata. Być może dwór francuski nadal jej nie ufał i nie pozwalał opuścić klasztoru, ale jest też możliwe, że będąc głęboko wierząca oraz przygnębiona śmiercią opiekującej się nią ciotki i zdradą Gastona, pozostawała tam przez jakiś czas także i z własnej woli. Tymczasem we Włoszech stale trwały działania wojenne. W roku 1630 ruszyła nowa ofensywa habsburska przeciwko ojcu Marii. 18 lipca wojska cesarskie zdobyły i zniszczyły mantuę. Karol uciekł wówczas do posiadłości papieskich. Na odsiec pośpieszyła mu jednak druga wyprawa francuska. Odtąd Gonzaga spotykały już same sukcesy polityczne, w wyniku których pokój zawarty 2 lipca 1631 roku zapewnił mu ostatecznie władanie Mantuą i Montferrat. Natomiast w sprawach rodzinnych dotknęło go wiele nieszczęść. W 1631 roku zmarł jego drugi syn Karol, a w następnym ostatni Ferdynand. Oprócz wnuków pozostały mu tylko trzy córki, wszystkie przebywające w klasztorze w Aveny. Najstarsza z nich była definitywnie porzucona przez Gastona, który w 1632 roku, w czasie ponownej ucieczki do Lotaryngii potajemnie ożenił się z wielkiej miłości z siostrą panującego tam księcia. Małżeństwo to, z tych samych względów, co projektowane z Marią, nie zostało przez dwór uznane, a Monsieur po jakimś czasie porzucił małżonkę, z którą zdążył mieć kilka córek. W 1633 roku 21-letnia Maria opuściła klasztor i osiadła w Nevers. Powodem samotnego zamieszkania na prowincji była, w myśl przypuszczeń wścibskiej pani de Montville szczupłość dochodów, uniemożliwiająca zapewnienie sobie odpowiedniej pozycji w Paryżu. Mało wiadomo o stosunkach przyszłej królowej z ojcem, który w tym czasie popadł w ascezę i przez to prawie zupełnie interesować się rodziną. Wizytę Marii w Mantui kilkakrotnie planowano, zawsze z jakichś względów odkładano. W Newer domagała się jednak honorów przysługujących córce panującego i utrzymywała dwór wprawdzie bardzo szczupły, ale jednak pełen pretensji. W tym okresie życia zaświtała przed Marią perspektywa polskiej korony. W roku 1632 zmarł Zygmunt III, a królem został nieżonaty Władysław IV., nie chciał on prowadzić tak bardzo procha polityki jak jego ojciec. W ramach nowej orientacji gotów był m.in. poślubić Elżbietę Paratyńską, wnuczkę króla angielskiego, domagając się jednak jej przejścia na katolicyzm, co w przypadku tak gorliwej protestantki było mało prawdopodobne. W związku z tym Richelieu w roku 1636 polecił wysłannikowi francuskiemu w Warszawie panu Davo, zaproponować dwa małżeństwa, królewny Anny Konstancji z Gastonem Orleańskim, którego ślubu z lotarynką Louvre nadal nie uznawał, a samego króla z jedną z trzech księżniczek francuskich, Marią Mantuanką, jej siostrą Anną lub księżniczką Condé, przy czym właśnie Maria była najbardziej wysuwana. W nawiązaniu do tych propozycji Władysław IV nakazał Zawadzkiemu, swemu posłowi do Anglii, obejrzeć po drodze także Marię Gonzagę.